Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział dwudziesty trzeci Wtedy powstawszy wszystko mnóstwo ich, wiedli go do Piłata i poczęli nań skarżyć, mówiąc Tegośmy znaleźli, że odwraca lud i zakazuje dani dawać cesarzowi, powiadając, że on jest Chrystusem Królem. I pytał go Piłat, mówiąc Tyżeś jest on król żydowski? A on mu odpowiadając, rzekł – Ty powiadasz. I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu – żadnej winy nie znajduje w tym człowieku. Lecz się oni bardziej silili, mówiąc – iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej ludzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd. Wtedy Piłat, usłyszawszy o Galilei, pytał, by był człowiekiem galilejskim. A gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jeruzalemie był w one dni. A Herod ujrzawszy Jezusa uradował się bardzo, bo go z dawna pragnął widzieć, dlatego iż wiele o nim słyszał i spodziewał się, iż miał ujrzeć, jaki cud od niego uczyniony. I pytał go wielą słów, ale mu on nic nie odpowiadał a przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie stali potężnie skarżąc nań. Ale wzgardziwszy nim Herod z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do Piłata. I stali się sobie Piłat z Herodem przyjaciółmi onegoż to dnia, bo sobie byli przedtem nieprzyjaciółmi. A Piłat, zwoławszy przedniejszych kapłanów i przełożonych i ludu, rzekł do nich, oddaliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał, a oto ja przed wami, pytając go, żadnej winy nie znalazłem w tym człowieku z tego, co nań skarżycie. Ale ani Herod pom was odesłał do niego, a oto nic mu się godnego śmierci nie stało. Przecież skarawszy, wypuszczę go. A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto. Wtedy zawołało z połem wszystko mnóstwo, mówiąc – Strać tego, a wypuść nam Barabasza, który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia. Wtedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa. Ale oni przecie wołali, mówiąc – Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go. A on po trzecie rzekł do nich. I cóż, wżdy ten złego uczynił. Żadnej winy śmierci nie znalazłem w nim, przetoż skarawszy wypuszczę go. A oni przecie nalegali głosy wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowany. I wzmacniały się głosy ich i przedniejszych kapłanów. A tak... Piłat przysądził, aby się dosyć stało rządości ich i wypuścił im onego, który był dla rozruchu i mężobójstwa wsadzony do więzienia, o którego prosili, ale Jezusa podał na wolę ich. Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona, niektórego Cyrenejczyka idącego z pola, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem. I szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go płakały i narzekały. Ale Jezus, obróciwszy się do nich, rzekł – córki Jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziadkami waszymi. Albowiem ci oto idą dni, których będą mówić – błogosławione, niepłodne i żywoty, które nie rodziły – i piersi, które nie karmiły. Wtedy poczną mówić górom padnijcie na nas, a pagórkom przykryjcie nas. Albowiem ponieważ się to na zielonym drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem, wiedzeni też byli i inni dwaj złoczyńcy, aby wespół z Nim straceni byli. A gdy przyszli na miejsce, które zowią trupich głów, tam go ukrzyżowali. I innych złoczyńców Jednego po prawicy A drugiego po lewicy Wtedy Jezus rzekł Ojcze Odpuść im Boć nie wiedzą co czynią A rozdzieliwszy szaty jego Los oni miotali I stał lud Przypatrując się A naśmiewali się z niego I przełożeni z nimi mówiąc Inszych ratował Niechże ratuje samego siebie, jeśli że On jest Chrystus, On wybrany Boży. Naśmiewali się też z Niego i żołnierze, przystępując, a ocet Mu podawając i mówiąc, jeśli Ty jest król żydowski, ratujże samego siebie. A był też i napis napisany nad Nim literami greckiemi i łacińskiemi i żydowskimi. Ten Ci jest On król, Żydowski. A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc, Jeśli żeś Ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas. A odpowiadając drugi, gromił go, mówiąc, I Ty się Boga nie boisz, Chociażeś jest w temże skazaniu, a myć zaiste sprawiedliwie, bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy, ale ten... Nic złego nie uczynił i rzekł do Jezusa – Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. A Jezus mu rzekł – Zaprawdę powiadam Tobie – dziś ze mną będziesz w raju. A było około szóstej godziny i stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do godziny dziewiątej.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 Także i wszystek lud, który się był, zszedł na to dziwowisko, widząc, co się działo, bijąc się w piersi swoje, wracał się. A znajomi jego, wszyscy z daleka stali i niewiasty, które za nim były przyszły z Galilei, przypatrując się temu. A oto mąż imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy, który był nie zezwolił na radę i na uczynek ich z Arymatyi, Miasta ludzkiego, który też oczekiwał Królestwa Bożego, ten przyszedłszy do Piłata prosił o ciało Jezusowe i zdjąwszy je, owinął je prześcieradłem, a położył je w grobie w opoce wykowanym, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony. A był dzień przygotowania i sabat nastawał. Poszedłszy też z nim i niewiasty, które były z nim przyszły z Galilei, oglądały grób i jako było położone ciało jego, a wróciwszy się, nagotowały wonnych rzeczy i maści, ale w sabat odpoczynęły według przykazania.